Kart historii Bedroom Visitors Przypadek Zaski Bedroom Visitors to pojęcie określające obce istoty, które niespodziewanie pojawiają się w domach, mieszkaniach, ale niekoniecznie w sypialniach. Także pory doby bywają różne, chociaż większość tych pojawień przypada na porę nocną. Cel tych odwiedzin bywa różny. Niekiedy dochodzi do uprowadzeń, Innym razem do manifestacji danej istoty tylko po to, żeby za chwilę rozpłynąć się w powietrzu. Podczas kuriozalnych przypadków chodziło także tylko o pogawędkę lub przekazanie informacji. Czytelnikom książek Johansa Fibaga znany jest przypadek Zaski z Hesji w Niemczech i chociaż od czasu wydania książki minęło parę lat, udało się odnaleźć ową kobietę. Zaskia zgodziła się opowiedzieć jeszcze raz swoją historię, a nawet sporządzić rysunki. Wydaje się, że UFO upodobało sobie tą osobę, ponieważ miała ona kilkakrotnie okazję widzieć na niebie jasne punkty, które nie mogły być samolotami ani gwiazdami. Nieraz po tym, jak obudziła się w środku nocy i miała potrzebę wyjścia na balkon, żeby obserwować jasne punkty, następne trzy dni przechorowała. Bóle głowy, mdłości oraz kompletny dyskomfort były skutkiem ubocznym obserwacji. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w mieszkaniu Zaski doszło do nocnej wizyty. Oto jej wspomnienia. Mój syn pościelił sobie do spania, jak już często robił, na podłodze obok mojego łóżka. Syn już spał, gdy skasiłam światło. Leżałam na lewej stronie, patrząc w okno. Nagle poczułam, że coś obmacuje mnie pod kołdrą. To coś wsunęło się powoli na moje prawe biodro, tam spoczywała także moja ręka. Wyczekiwałam w spokoju, aż się przesunie wystarczająco blisko, żeby móc ją uchwycić. Cały czas byłam przekonana, że to ręka mojego dziecka. Gdy była już obok niej, złapałam ją dość energicznie. To coś było ręką, ale wyczułam w uścisku, że to bardzo cienka ręka z trzema lub czterema długimi palcami, które pod wpływem uścisku nasunęły się na siebie. Przez krótką chwilę trzymałam ją w swojej dłoni. Gdy została mi wyszaropnięta, rzuciłam się w łóżku. Zobaczyłam małą postać około 90 do 100 cm wzrostu, która prawie że przewróciła się przez mojego śpiącego na podłodze synka. Szybko jednak odzyskała równowagę i zniknęła za szafą z ubraniami. Nie mogę podać szczegółów. To co widziałam, było cieniem albo ciemną sylwetką. W pokoju z wyłączonym światłem nie można było dojrzeć detali. Według Zaski nie tylko nie słyszała żadnych kroków, ale nie zauważyła wpadającego światła podczas otwierania drzwi sypialni. Jednak najdziwniejsze jest to, że szafa stoi maksymalnie 5 cm od ściany. Nie ma tam miejsca, żeby się schować. To jednak właśnie wyróżnia Bedroom Visitors. Potrafią znikać, rozpływać się w powietrzu, a nawet według niektórych świadków wchodzić w ściany. W 1995 roku Zaskia przeżyła niespodziewaną wizytę. Miejscem starzenia znów była sypialnia. Oto jej wspomnienia. Obudziłam się rano. Było już jasno. Leżałam sobie z zamkniętymi oczami, rozkoszując się błogą ciszą. Po pewnym czasie otworzyłam oczy, spojrzałam na koniec łóżka i... Nawet się nie wystraszyłam, gdy zobaczyłam głowę i szyję sarny. Pomyślałam tylko, co za bzdura sarna w sypialni. W tym samym momencie przez głowę przeleciała mi myśl, to nie sarna, to coś otwarło szeroko oczy i rozpłynęło się w powietrzu. Mnie od samego początku wydało się to dziwne, bo skąd sarna w mojej sypialni? Gdy próbowałam sobie przypomnieć wygląd tego czegoś, wtedy uświadomiłam sobie, że jednak sarno nie miało to nic wspólnego. Chyba tylko te duże, okrągłe oczy. Istota ta faktycznie wyglądała bardziej przerażona niż ja. Podczas urlopu na Sri Lance w 1997 roku w pokoju hotelowym doszło do następnego incydentu. Oto wspomnienia z Zaski. Przed urlopem kupiłam sobie książkę Hopkinsa o uprowadzaniach ludzi. Przeczytałam parę pierwszych stron, gdy doszło do pamiętnej nocy. Obudziłam się zaniepokojona, Właściwie nie wiem, co mnie obudziło. W pokoju znajdowały się dwie zakapturzone istoty. Jedna obok śpiącego męża, a druga z mojej strony i choć byłam do niej zwrócona plecami jej nie widziałam, wiedziałam, że tam jest. Nie wiedziałam, jak do tego doszło. Ogromny strach mnie wypełniał. Napięta do granic, bałam się nawet oddychać. Zwrócona twarzą do męża, byłam jak zelektryzowana. Widziałam tą postać przy mężu, i byłam pewna, że za mną też taka stoi. Zaczęło mnie ciągnąć w dół łóżka. Patrzyłam przerażona na męża. Trzy lub cztery razy zawołałam skarbie, ale nie usłyszałam swojego głosu. Jedynie gardło bolało i piekło od bólu. Byłam totalnie spanikowana i miałam nadzieję, że on mi pomoże, lecz on mnie nie słyszał. Podczas gdy mnie ściągano z łóżka, leżałam na brzuchu z wyciągniętymi do góry rękami. Mąż przebudził się na chwilę, podniósł głowę i spojrzał na mnie. Wtedy postać, która stała przy nim, podniosła swoją rękę, a mąż położył się z powrotem spać. W tym momencie dotarło do mnie, że nikt mi nie pomoże. Pamiętam jeszcze uczucie, jakbym spadała lub unosiła się w powietrzu, a potem urwał mi się film. W następnym momencie, jaki sobie umiem przypomnieć, siedziałam zamroczona na łóżku, Mój mąż spał, obudziłam go z trudnością i opowiedziałam mu o wszystkim. Był wzburzony, ponieważ część mojej opowieści mógł potwierdzić tylko, że on to odebrał jako sen. Dla mnie była to rzeczywistość. W tamtym okresie pomogło mi to, że mój mąż widział te postaci. Był to okres w moim życiu, w którym myślałam, że to wszystko jest tylko halucynacją i kiedyś prawdopodobnie wyląduje przez to wariatkowie, ale tutaj był ktoś, kto może potwierdzić, że sobie tego nie wymyśliłam. Pierwsze co rzuca się w oczy to książka Hopkinsa, w której opisane są właśnie takie przypadki. Lektura taka może w odpowiedni sposób podziałać na podświadomość człowieka i w rezultacie tego doprowadzić do takich snów. Gdyby właśnie nie mąż Zaski, który przebudził się i mimo tego, że położył się zaraz z powrotem spać, zapamiętał o czym mówiła jego żona. Niestety nie udało się nawiązać z nim kontaktu. Ten człowiek bardzo twardo stąpa po ziemi i uprowadzenia przez obcych czy też obiekty UFO to dla niego kompletna bzdura. Nawet pamiętną noc podczas urlopu, odsuwa na bok i nie chce z nikim o tym rozmawiać. Zaskia powiedziała, że temat owej nocy jest dla niego bardzo nieprzyjemny i nawet mimo tych wszystkich rozmów, które próbowała z nim prowadzić, nadal pozostaje sceptycznie nastawiony wobec zjawisk paranormalnych. Przypadek Zaski pokrywa się z grubsza z uprowadzeniami przez obcych. Mamy tutaj zjawisko totalnej bezsilności wobec napastników, mamy krótkie powrócenie świadomości, po czym następuje faza utraty przytomności. Także zupełne zelektryzowanie otoczenia, totalna cisza jest często obserwowana albo raczej odczuwana przez świadków widzących na przykład obiekty UFO. Na podstawie abduction.de opracował Arek. Czytał Ivelios